Mieczysław Jałowiecki. Wolne miasto. Odcinek dziewiąty. Nadchodziła połowa lutego, a statków jak nie było, tak nie było, mimo przynaglających telegramów pułkownika Growa, a nawet interwencji samego prezesa Rady Ministrów Paderewskiego u Hubera. Jedyną dobrą stroną tej sytuacji było to, że mogliśmy pod kierownictwem pana Garlickiego przeszkolić naszych kontrolerów. Pan Garlicki, Kaszub, okazał się ze wszech miar pierwszorzędnym fachowcem, a przy tym lojalnym, uczciwym człowiekiem, na którym można było polegać. Polecił go nam dr Kręcki, gdyż pan Garlicki nie tylko służył w młodości w marlarce wojennej, ale pracował w portach Brameńskim i Hamburskim a w czasie wojny był starszym kontrolerem w porcie szczecińskim. Byłem bardzo zaniepokojony zwłoką w przybyciu do Gdańska pierwszych transportów. W czasie mojej nieobecności Bańkowicz znacznie posunął wszystkie sprawy związane z ich przyjęciem. Biuro było już zorganizowane, każdy miał przeznaczone zajęcie, ale z braku transportów mój personel portowy siedział bezczynnie. Gorzej przedstawiała się sprawa wagonów. Minister kolei stanowczo odmówił wysłania nam owych pierwszych czterdziestu wagonów. Wobec nieustalonego terminu nadejścia statków nie mógł utrzymać bezczynnie przez parę tygodni tak dużego taboru w Gdańsku. Każdy wagon był wówczas w Polsce na wagę złota. Po długich jednakże rozmowach Geheimrat Zejring zgodził się wreszcie na niestosowanie się do klauzuli naszego porozumienia i obiecał podstawić wagony do portu Wolnocłowego na pierwsze nasze żądanie. Dlatego, mając tę sprawę już załatwioną, z radością przyjąłem wiadomość, że 12 lutego pierwsze statki amerykańskie z żywnością dla Polski przepłynęły kanał Kiloński. Kilka dni potem kapitan Zenke zakomunikował mi, że jakiś statek, zapewne amerykański, minął Swinemyndę, kierując się ku Zatoce Puckiej. Uradowany spytałem Garlińskiego, co o tym myśli. Zaś jeżeli przypłynie jeden damper z dwoma lukami, to damy sobie łatwo radę, a jeżeli będzie więcej większych statków z trzema lub czterema lukami, to zaś będzie trudno. Trudno. Ale myd schylfe, z Bożą pomocą jakoś damy radę. Odpowiedział. Myd Od rana stałem z Wańkowiczem i kapitanem Zenkem na falochronie zabezpieczającym wyjście do portu. Dzień był szary, po niebie płynęły gnane wiatrem ciężkie ołowiane chmury. Mrzył deszcz. Od morza dołu zimny przejmujący wiatr. Byliśmy zmęczeni i zziębnięci. Raptem usłyszałem gwist holownika i za zasłony deszczu wynurzyło się z morza cielsko szarego statku poprzedzanego przez holownik. Statek wpłynął w ujście wisły i skręcił do basenu portu wolnocłowego. Wskoczyliśmy do motorówki, by za chwilę być na miejscu. Statek przycumowana akurat do kamiennego nadbrzeża po lewej stronie basenu. Na pomoście stał kapitan. Na jego czerwonej, od wiatru opalonej twarzy malowało się zmęczenie i chyba również zadowolenie, że pokonał wszystkie niebezpieczeństwa. — Hello, boys! — zawołał dobrodusznie. Ział ja! — Mieliśmy szczęście, omijając zasłony minowe, powiedział, kiedy ściskaliśmy mu rękę. — Ten wasz Bałtyk nie jest jeszcze dobrze z min oczyszczony. Za nami płyną jeszcze dwa statki. — dodał po chwili. Po niedługim czasie przeciągły gwizd holowników oznajmił wpłynięcie do portu jeszcze dwóch jednostek tego samego typu. Statki nazywały się Lake Mary, Lake Dancy, i Lake Wimko. Każdy o pojemności 3000 tysięcy ton i o trzech ładowniach. Jak się dowiedziałem, były one masowo budowane w Chicago na jeziorze Michigan i stąd ich nazwy zaczynające się od Lake, jezioro. Zamiast jednego statku spadły na nas trzy z 9000 tysięcy ton ładunku mąki w workach. Boys... — zawołał jeden z kapitanów. — Czy nie macie czegoś mocnego do napicia się? Skorzystałem z tego, by zaprosić kapitanów do pobliskiego szynku, bo i my potrzebowaliśmy czegoś na pokrzepienie, gdyż widok trzech statków naraz wprowadził nas w lekką panikę. Wychyliwszy z kapitanami po kilka dobrych kieliszków mahandla i zakońsiwszy wędzonymi szprotami, Wróciliśmy do portu już w innym nastroju. Po sprawdzeniu ładunków zadzwoniłem do McCormicka, który niezwłocznie przybył do portu. Uroczyście podpisaliśmy razem pierwszy Bill of Lading i nie czekając przystąpiliśmy do wyładunku. Wszystko szło składnie. Niestety miałem do rozporządzenia tylko 40 wagonów 10 tonowych. Aby nie przerywać załadunku, poprosiłem Wańkowicza, by niezwłocznie zapotrzebował jeszcze co najmniej trzy składy. Po moim telefonie radca Zejring szczęśliwie poszedł nam na rękę, tak że nie składając mąki do magazynów, mogliśmy cały ładunek przesłać w granicę Rzeczypospolitej. Był już wieczór, gdy wpadłem do Danzigerhof, aby zabrać potrzebne rzeczy i wróciłem do portu. Postanowiłem pojechać sam z pierwszym transportem, by sprawdzić po drodze działanie naszej placówki w Mławie i ewentualnie ustawić urzędników, aby nie czynili trudności na granicy. Kapitanów poleciłem o piece Wańkowicza i admirała Borowskiego, prosząc, by ugościli ich w hotelu za krapianą kolacją. Pożegnałem Mekormika i umieściłem się w brankardzie razem z obsługą pociągu. Rałe w tym czasie wysłał telegram do ministra Minkiewicza, że pierwszy transport wyruszył do Warszawy pod moim nadzorem. Pociąg ruszył. Przejechaliśmy Gdańsk, Pszczółki, Tczew i zbliżaliśmy się do Malborka. Byłem strasznie zmęczony i senny, ale siłą woli starałem się nie zasypiać. Miałem jakieś... Niewyraźne przeczucie. Gdy ruszyliśmy po dłuższym postoju w Trzewie i odjechali jakieś kilkanaście kilometrów, zauważyłem, że pociąg nasz zwolnił bieg. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby nie niemieccy kolejarze, którzy nic nie mówiąc zaczęli zeskakiwać z bramkardu. Zostałem sam. Pociąg prawie stawał. Nie namyślając się, wyskoczyłem z wagonu o mało nie łamiąc sobie nóg i wskoczyłem na stopnie parowozu. Właśnie była to chwila, kiedy maszynista i palacz sami zabierali się do zeskoczenia. Nie było czasu do stracenia. Wyjąłem z kieszeni Browning. — Loos! — zawołałem, chwytając za dźwignię regulatora. — Zostać na miejscu, bo będę strzelał! Maszynista się cofnął. Trzymałem nadal rączkę regulatora, dopóki parowóz nie nabrał pędu. Nie na darmo najmilsze chwile dzieciństwa spędzałem na parowozach zakładów aleksandrowskich, których dyrektorem naczelnym był wówczas mój ojciec. Los sum do Dalej do diabła! krzyknąłem, oddając dźwignię maszyniście. Na bieli śniegu zobaczyłem jakieś postacie kołtoru kolejowego. Po chwili rozległ się z końca pociągu wybuch i jakiś czask. Trzymałem rewolwer skierowany to na maszynistę, to na palacza, który pośpiesznie dosypywał węgla do paleniska. Podciąg pędził. Dopiero gdy zamigotały sygnały Malborka, maszynista zwolnił bieg. Kazałem mu stanąć przed stacją. Wyskoczyłem z parowozu. Z końcowego wagonu sypała się biała struga mąki. Wagon był zniszczony. Na stacji zażądałem niezwłocznego połączenia z dan oraz przybycia policji. Naczelnik się wahał. Podsunąłem mu pod nos dokument, że należy do misji amerykańskiej i rozkrzyczałem się tak, że stanął na baczność. Szczęśliwie Wańkowicz był w hotelu. Zakomunikowałem mu o całym wypadku, polecając, by niezwłocznie zawiadomił niemieckie dowództwo okręgu, i gdański zarząd kolei. — Właśnie porucznik Karnat jest z nami — powiedział Wańkowicz. — Zawołaj go do telefonu — powiedziałam. — Herr herbaron! Usłyszałem głos Karnata. W krótkich słowach zakomunikowałem mu o napadzie na pociąg. Obiecał natychmiast zawiadomić swojego generała. Tymczasem na stacji w Balborku Starano się zbagatelizować całe zajście. Przesłuchano maszynistę, który zaręczał, że to musiał być jakiś napad bandycki, z którym on nie miał nic do czynienia. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego zwalniał bieg i dlaczego nie ma obsługi pociągu. Były to jednak głównie moje pytania, które Niemcy pomijali milczeniem. Zażądałem spisania protokołu. Obliczyłem liczbę uszkodzonych worków z mąką. Zajęło mi to dobrą godzinę. Doczepiono inny parowóz, dano inną obsługę i prawie nad ranem pociąg ruszył. Nauczony doświadczeniem zdecydowałem dalszą drogę do stacji granicznej przebyć na parowozie. W Iłowie podstawiono polski parowóz i po kilkunastu minutach byłem już w Muławie. Na stacji czekał nasz delegat, pan Ratomski. Byłem bardzo zadowolony z jego pierwszych kroków. Po otrzymaniu dokumentów sprawdził nasze plomby na wagonach i numery wagonów, po czym przydzielił uzbrojonego konwojenta. Po sprawnym załatwieniu wszystkich formalności pociąg nasz ruszył do Warszawy. Byłem tak zmęczony że ulokowawszy się na ławce konduktorskiej straciłem przytomność i dopiero w Warszawie, konwojen z trudem, dobudził mnie. Na dworcu oczekiwał już minister Minkiewicz, kilku wyższych urzędników Ministerstwa Aprowizacji, pan Lachert z Państwowego Urzędu Zakupów i pułkownik Grow. Wszyscy byli w świetnym humorze, ale zdumieni moim wyglądem. Byłem umorusany w Sadzy, mące z twarzą od dwóch dni nieogoloną. Pułkownik Growy wystosował ostry protest do dowództwa okręgu wojennego w Gdańsku, podkreślając, że w myśl warunków rozejmu Niemcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo transportów na terenie Rzeszy. Przedstawiłem pułkownikowi wykaz uszkodzonego mienia. Poprzez kwaterę Hubera w Paryżu Niemcy po długich targach zmuszeni byli do wypłacenia Amerykanom odszkodowania. Dalsze napady na pociągi już się nie powtórzyły. Niemcy kradli. O tym, jak mylne są obiegowe opinie o niemieckiej uczciwości, solidności i poszanowaniu prawa, mogłem przekonać się w Gdańsku w ciągu całej mojej misji w tym mieście. W porcie dochodziło do masowych kradzieży towarów polskich w sposób prawie jawny, na co policja niemiecka nie reagowała. Gorzej. Przez doktora Wybickiego i doktora Kręckiego wiedziałem, że władze niemieckie kupowały kradzioną w porcie żywność, doskonale wiedząc o jej pochodzeniu. Pruscy nacjonaliści uważali chyba okradanie polskich transportów aprowizacyjnych za świadectwo niemieckiego patriotyzmu. Plagą stały się kradzieże mleka kondensowanego, dokonywane w porcie. Wynająłem dwóch kaszubów jako detektywów, aby pilnowali naszego mienia i dawali znać o wszystkich nadużyciach. Brama wejściowa do portu wolnocłowego była pilnie strzeżona i robotnicy byli każdorazowo indywidualnie obszukiwani. Mimo to wszędzie, pod płotami, za budynkami, pełno było puszek od mleka. A wiele skrzynek, niby niechcący, ształerzy rozbijali umyślnie, by potem w puszkach robić gwoździem dwie dziurki i wypijać całe setki blaszanek mleka przeznaczonych dla polskich dzieci. Koniec odcinka dziewiątego. Odcinek dziesiąty W końcu ogłosiłem, że w razie dalszych nadużyć, Skasujemy racje przeznaczone dla robotników, a więc mąki, słoniny i mleka. To poskutkowało i swoiście pojęty pruski patriotyzm na tym polu uległ pewnemu ukróceniu. W kradzieżach brali również udział kolejarze niemieccy i miałem wrażenie, że należeli do organizacji mającej na celu rabunek transportów do Polski. To też nie byłem zdziwiony, kiedy pewnego razu w biały dzień zginął wagon naadowany mąką. Była to prawdziwie mistrzowska robota. Jak potem wykryto próżny wagon, podstawiono przy wekslowaniu. Z pełnego wagonu zdarto napis US Relief Mission to Poland. I naklejono go na wagonie próżnym. Mimo to udało się naszemu detektywowi znaleźć ukradziony wagon na stacji Schneidemühl. Oczywiście sprawa ta uszła bezkarnie. Do obrony mieliśmy tylko dziesięć palców i pomoc ludności kaszubskiej. Kilka razy były planowane zamachy na nas. Ostrzeżono nas jednak w porę. Mimo to kilka razy strzelano do mnie z ukrycia, gdy przejeżdżałem samochodem, Dzielnicę portową Wasser. Pewnego zaś dnia, będąc w porcie, stałem przy krawędzi ładowni na pokładzie ośmiotysięcznika, patrząc z wysokości dwupiętrowej kamienicy na dno statku. Naraz gwizdnęło coś koło mojej głowy i poczułem ból w uchu. Do ładowni spadł wielki kawał żelaza rzucony jakąś tajemniczą ręką w moją stronę. Gdyby ten kawał żelaza trafił o parę centymetrów bliżej skroni, to zostałbym na pewno strącony w przepaść i znalazłbym się jako trup na dnie statku. Mimo to placówka gdańska miała w sobie coś sportowego, nawet to nadstawianie uba. Poza tym miałem spokojne sumienie, że jako major kawalerii nie dekuje się od wojska, bo Gdańsk w wielu przypadkach okazał się niebezpieczniejszy od frontu. Najgorszą sprawą było jednak tajemne wywożenie z Gdańska urządzeń technicznych i instalacji, które na mocy paragrafów rozejmu powinny być zabezpieczone w Gdańsku aż do ustalenia przez kongres pokojowy ich podziału między Polską a Gdańskiem. Dzięki doktorowi Wybickiemu i doktorowi Kręckiemu Mieliśmy swoich ludzi we wszystkich większych zakładach budowy okrętów, jak stocznie Schieho i Danzigerwerft, którzy niezwłocznie zawiadamiali nas o wszystkim. Otóż okazało się, że mimo patrolowania ujścia do morza przez alianckie okręty wojenne, Niemcy masowo szmuglowali łodziami i barkami sprzęt na teren Niemiec. Prosiłem McCormicka aby porozumiał się w tej sprawie z kolejnymi dowódcami amerykańskich torpedowców, by nie dopuszczali do dalszej kontrabandy oraz żeby przez Karnata zwrócił na to uwagę generałowi von Malachowskiemu. Niestety mało to pomogło. Kapitanowie okrętów nie mieli najmniejszej ochoty do pełnienia policyjnej funkcji i rewidowania niemieckich jednostek. Byliśmy bezsilni. Poleciłem na razie admirałowi Borowskiemu, by mając wszędzie swoich ludzi, sporządził w miarę dokładny inwentarz techniczny wyposażenia stoczni dańskich, warsztatów kolejowych, elektrowni i tak Pewnego dnia, po otrzymaniu wiadomości, że Niemcy już bez żadnych skrupułów zaczęli wywozić wyposażenie jednej ze stoczni, postanowiłem również działać. Stocznia leżała nad brzegiem leniwki niedaleko od ujścia do niej Motławy. Nocą odpływały do niej jakieś sadki i zabierały, co się tylko dało. Można im było przeszkodzić, zablokowując wąskie w tym miejscu koryto. Wieczorem udało mi się porozumieć, z kim należało. Na rano rozeszła się po gdańsku wiadomość, że nieznani sprawcy zatopili w tym miejscu nocą dwa doki pływające. Stocznia przez dłuższy czas była zupełnie zablokowana i to nie tylko dla statków, ale i większych łodzi. Cel był osiągnięty. Poszukiwania sprawców nie dały żadnego wyniku. Podejrzewano o sabotaż mocno komunizujących miejscowych socjalistów. — Co za czasy! — rzekł do mnie kapitan Zenke. — Etwas unglaubliches. Coś nie do uwierzenia. Wielką przeszkodą równomiernej pracy w porcie było nieregularne nadsyłanie statków do Gdańska. Wysyłający nie mieli widać pojęcia o pojemności portu gdańskiego i maksymalnej wydajności rozładunkowej, mimo że pułkownik Gros nieraz monitorował w tej sprawie misję Hubera w Paryżu. Bywały tygodnie, kiedy nie mieliśmy żadnego statku w porcie, a potem bez żadnego uprzedzenia wpływało po sześć do ośmiu statków jednocześnie. Staraliśmy się jednak Wyładunek szedł sprawnie i pod tym względem mogłem być zadowolony, natomiast sprawa wagonów przedstawiała się rozpaczliwie. Polskie koleje nie tylko nie podstawiały swojego taboru na zmianę z niemieckim, ale również nie dotrzymywały dwutygodniowego terminu zwrotu niemieckich wagonów. Wagony użyczane przez dyrekcję gdańską często znajdowały się na froncie, gdzie nikt sobie nic z niczego nie robił a wszystkie upomnienia ministerstwa przyjmowano żartobliwie. Każdy porucznik był wszechwładny i uważał to sobie za bohaterstwo, że dla swojej jednostki wystarał się o wagony, nie troszcząc się, co tam będą sobie myśleli cywile siedzący w Warszawie. Moje interwencje w Ministerstwie Kolei i Ministerstwie Spraw Wojskowych mało skutkowały. Zarządziłem więc, by wagony oznakowano widocznym napisem United State Mission to Poland, licząc, że wagony takie trudniej będzie zatrzymać i nie odsyłać z powrotem do Gdańska. Niestety, front nic sobie z tych napisów nie robił, mimo protestów obu ministerstw. Jeden z generałów, znany ze swojej arbitralności, na wszystkie nalegania, by nie rekwirowano wagonów oznaczonych U.S. Mission to Poland, odpowiedział, że wagony są mu potrzebne, a całą misję w Gdańsku ma w odpowiednim miejscu. Zdarzały się również wypadki prób aresztowania przez wojsko moich konwojentów, którzy sprzeciwiali się rekwizycji powierzonego im taboru. Nie mogłem pogodzić się z tą samowolą wojska, gdyż ładowaliśmy dziennie do czterech pociągów po czterdzieści wagonów, by wysłać tak potrzebną żywność w granice Polski. A jednocześnie nasi konwojenci nieraz musieli bronić pociągów od zwykłych bandyckich napadów. Tylko wyjątkowemu podejściu radcy Zejringa mogłem zabezpieczyć wagony pod załadunek. Pewnego dnia poprosił mnie jednak do swojego biura i oświadczył, że już dawno złamaliśmy nasze zobowiązania i że nie może doliczyć się 150 wagonów niemieckich. Wobec tego musi przerwać podstawianie niemieckiego taboru do portu. Szczęśliwie miałem na to sposób. Tegoż dnia zatelefonowałem do Oberbürgermeister Zama że wobec odmowy podstawienia nam wagonów przerwamy pomoc aprowizacyjną dla Gdańska. Zrobiło się dużo szumu, ale w rezultacie na dostarczono nam wagony. Nie mogłem jednak dłużej przeciągać takiej sytuacji i w ostrej formie rozmówiłem się telefonicznie z Bartlem, ministrem kolei. On również w rozmowie był nieco szorski, i także nie przebierał w wyrażeniach. Bartel wymógł na mnie, bym choć na jeden dzień przybył do Warszawy, by w bezpośredniej rozmowie znaleźć jakieś rozwiązanie. Zostawiłem więc biednego Wańkowicza, który był już podobny do własnego cienia i pojechałem do Warszawy. Po długiej rozmowie Bartel zobowiązał się, że zwróci zabrany tabor niemiecki, z czego później nie bardzo się wywiązywał. Proponował mi jednocześnie przysłanie do mojej dyspozycji kogoś z ministerstwa jako łącznika. Podziękowałem mu za tę propozycję, wiedząc, że jest to posunięcie, by uwolnić się od moich bezpośrednich u niego interwencji. Zapowiedziałem stanowczo, że żadnych łączników nie potrzebuję, bo mam na to telefon i język zawieszony gdzie należy, aby w razie czego samemu rozmówić się z ministrem. Co Zaznaczyłem przy tym, że żadnych urzędników nie mam prawa przemycać do Gdańska. A przy tym jako delegat prezydium Rady Ministrów jestem upoważniony przez premiera i komendanta do prowadzenia delegatury całkiem samodzielnie. Jeżeli każde ministerstwo będzie nasyłać różnych łączników, to zacznie się bałagan. Zakończyłem twardo. Bartel był niezadowolony i skarżył się potem na posiedzeniu Rady Ministrów na moją samowolę. Każda późniejsza rozmowa telefoniczna z Bartnem była dla mnie męką, bo wykłócał się o wszystko i nieraz kończyło się na wzajemnym wysyłaniu do wszystkich diabłów. Szczęśliwie w tym czasie byłem już w randze ministra pełnomocnego. Do dotychczasowych ładunków zboża luzem, mąki w workach, konserw mięsnych, mleka kondensowanego, dołączyły się materiały sanitarne i lekarstwa, ziarno nawozy sztuczne, superfosfat, saletra i żużle Tomasa, czyniąc dodatkowe problemy przy odpowiednim ich załadunku. Bywały też różne niespodzianki. W jednym z transportów przybyło do Gdańska kilkanaście małp, i kilkaset świnek morskich, przeznaczonych do badań bakteriologicznych. Był to transport trudny. Małpy co prawda były w klatkach, ale trzeba było dobrze obmyślić warunki transportu, by zdrowe dojechały do Warszawy. Jeden statek przywiózł wraz z ładunkiem konserw kilka wielkich skrzyń wysłanych z Ameryki przez Jewish Joint Committee. W skrzyniach były trumny z żydowskimi nieboszczykami, którzy chcieli spocząć na polskiej ziemi, gdzieś na rodzinnym Kirkucie w Małopolsce. Mieliśmy z tym ładunkiem grube trudności, bo Niemcy nie chcieli w ogóle dopuścić do wyładunku nieboszczyków bez odpowiednich zaświadczeń, że pasażerowie ci nie zmarli na żadną z chorób zakaźnych. Po ostrych przetargach władze sanitarne gdańska zgodziły się, byśmy w ich asyście przeprowadzali odpowiednią dezynfekcję powierzchni skrzyń formaliną, następnie pokryli je grubą warstwą smoły i wysłali skrzynie na otwartej platformie, zabezpieczywszy ten cenny ładunek prezentem. Plagą mojego pobytu stali się również Amerykanie. Jeżeli zimową porą, w czasie mrozu sypnąć z okna ziarnem, to natychmiast zlatuje się ze wszech stron głodne ptactwo wiedzione instynktem. To samo było i ze spragnionymi przez długą posuchę alkoholową Amerykanami. Jakimś cudem każdy z kapitanów, który wpłynął do portu gdańskiego, trafiał po zejściu ze statku do hotelu Danzigerhof, i nie znając mnie zupełnie, dopytywał się o Mr. Yellow Whiskey, bo tak przeważnie przekręcano moje nazwisko. Nie wiem, jakby wypadła druga jego część. Pierie Jasławski, której wolałem nie używać. W rezultacie nie mogłem spać więcej niż pięć godzin na dobę. Wstawaliśmy bowiem o szóstej rano, by cały dzień być w porcie. A wieczorem do pierwszej w nocy musiałem zabawiać kapitanów statków, z którymi chciałem być na stopie przyjaznej. Po ich wyjściu trzeba było mój pokój wywieczyć, sprzątnąć butelki, wymieść nie do pałki papierosów i dopiero wtedy mogłem się na kilka godzin położyć. Koniec odcinka dziesiątego. Odcinek jedenasty Pokój mój stał się bardziej knajpą niż pokojem sypialnym. W dodatku Mekkormik oświadczył nam, że w krótkim czasie opuszcza Gdańsk. Wobec czego część tych obowiązków towarzyskich zwaliłem na admirała Borowskiego, który jako marynarz lepiej sobie z nimi radził. Żałowałem bardzo odjazdu Mekkormika, z którym zdążyłem się zaprzyjaźnić, mimo że był on trochę rozpieszczony przez los, ale przynajmniej pomagał nam jak mógł. Sam, tak jak on, byłem synem milionara, jednakże wychowywano mnie o wiele surowiej i w większej dyscyplinie. Pożegnaliśmy McCormicka uroczystym obiadem, ofiarowując mu dużą srebrną papierośnicę z miniaturami naszych herbów i monogramów. McCormick ze wzruszeniem żegnał się z nami. Nastrój był serdeczny, było też obecnych dwóch oficerów marynarki z kontrtorpedowca amerykańskiego. Po jego odjeździe misja amerykańska pozostała bez szefa i na mnie spadło zastępstwo. W tym czasie przysłano do Gdańska kilku młodych oficerów amerykańskich do pomocy. Pomocy wiele od nich nie mieliśmy. Za to sporo kłopotów. Musiałem przy pomocy admirała wziąć ich, jak to mówią, za mordę, bo plątali się po biurach i w porcie przeszkadzając i zajmując czas. Każdego z nich musiałem brać na stronę, aby wyjaśnić ich pozycję i stosunek do mnie, gdyż większość z nich nie orientowała się w sytuacji i uważała siebie za nadludzi, a nas wszystkich... Bez różnicy, czy Polak, czy Niemiec, za białych negrów. To też prędko odstawiłem ich na właściwe miejsce i oddałem pod komendę admirała Borowskiego, który polecił im sprawdzanie wyładowanych towarów i kazał, aby codziennie zdawali sprawozdanie ze swojej czynności. Byli to przeważnie amerykańscy żydzi. Część z nich musiała należeć do lóż masońskich bo na walizkach były napisy w rodzaju Lieutenant Baruch The Son of the Association of Jehovah albo Lieutenant Miller The Monk of the Secret Triangular Pochodząc z kresów, miałem z ludnością żydowską wiele do czynienia. Lubiłem... I odnosiłem się z dużym szacunkiem do rzeszy ubogich żydowskich rzemieślników, solidnych i pracowitych, znoszących życie z godnością, humorem i życzliwością dla innych. Nie miałem natomiast sympatii tej do bogatych kupców leśnych, hałaśliwych, aroganckich, nieetycznych, natomiast gardzących swoimi ubogimi współplemieńcami. Żydzi amerykańscy przypominali mi tych właśnie kupców i chyba miałem rację. McCormick, mający w swojej rodzinie kongresmena, powiedział mi kiedyś, że żadna inna mniejszość w Stanach Zjednoczonych nie wysłała z tego kraju tylu pieniędzy pochodzących od amerykańskiego podatnika, jak Żydzi dla swoich syjonistycznych celów. Moje zastępstwo mekormika nie trwało długo. Wjeżdżając z Warszawy otrzymałem telegram od Wańkowicza. Przyjeżdżaj niezwłocznie, mamy poważne kłopoty z nowym szefem misji. Na dworcu w Gdańsku czekał już na mnie Witold Wańkowicz. Był zdenerwowany i czymś strapiony. Wyrwałem się ukradkiem, rzekł do mnie. Aby uprzedzić ciebie, i naradzicie, co mamy dalej robić, bo w ciągu paru dni wszystko zaczęło się rozwalać. Nowo przysłany szef misji amerykańskiej, Major Webb, zupełnie nie orientuje się w sytuacji. Nas traktuje jak murzynów. Gorzej niż psy. Chyba służył gdzieś w karnych ekspedycjach, bo każdego, kto nie jest Amerykaninem lub Anglikiem, uważa za niewolnika. Już miał starcie z admirałem. Janek Raue chce uciekać z Gdańska. Nikt nie ma do niego przystępu. Karnatowi zagroził, że jeżeli nie wykona jakiegoś polecenia, to palnie mu w łeb. W ogóle uważa siebie za dyktatora nie tylko misji, ale i całego Gdańska. Jeżeli tak dalej pójdzie, to ani admirał, ani ja. Nie pozostaniemy tutaj dłużej. Trzeba się naradzić, co począć, i chyba zawiadomić pułkownika Growa, aby przyjechał i osobiście rozpaczył się w sytuacji. Po rozmowie ze mną Wańkowicz pojechał prosto do portu, a ja do hotelu. Po umyciu się, ogoleniu i śniadaniu postanowiłem niezwłocznie udać się do nowego szefa. Namacałem z przyzwyczajenia rewolwer w tylnej kieszeni i poleciwszy siebie opatrzności udałem się do numeru, gdzie, używając galicyjskiego wyrażenia, urzędował major Webb. Bez spukania otworzyłem drzwi i ku mojemu zdumieniu zamiast twarzy majora Webba ujrzałem na stole dwie olbrzymich rozmiarów podeszwy od butów. W kącie przy biurku siedział za maszyną do pisania wystraszony Janek Raue. — Kim jest ten człowiek? Za w groźny głos odezwał się do Rałęgo, po czym ukazała mi się dziwna twarz raczej Indianina niż Amerykanina. Twarz ceglasta, czarne, przenikliwe oczy i czarne jak węgiel błyszczące włosy. Rawe podszedł do niego i coś szepnął mu do ucha. — Okej, okay, yellow rzekł do mnie major Webb. — Dobrze, że jesteś. Będę nazywał ciebie yellow. Potrzebuję tego demny bürgermeister zam. Także ruszaj się i sprowadź go do mnie. — Osłupiałem — — Jeszcze dwa lata temu tytułowano mnie kniaś. lub zwracano się do mnie wasze wieliczeństwo. Stałem oniemiały. — Na co czekasz? — Ruszaj się, jak powiedziano. Dobiegł mnie głos Łeba. Pociemniało mi w oczach. — Majorze! — krzyknąłem. — Chyba nie rozumiecie mojej pozycji. — My jesteśmy polskimi członkami amerykańskiej misji, a nie jakimiś negrami. — A wy tutaj nie jesteście żadnym dozorcą negrów. — Understand? Major skoczył na równe nogi. Dopiero teraz przekonałem się, że jest to mężczyzna olbrzymiego wzrostu o szerokich ramionach i kościstej budowie. — Damn, no you! — wrzasnął. To jest mój rozkaz, pamiętaj Yellow! Majorze, wyciągnąłem palec w jego kierunku, ty również pamiętaj, że ja nie jestem dla ciebie ani Yellow, ani Yellow Whisky. Ja dla ciebie jestem sa. Jestem sa. Bo jestem majorem Kawalerii a nie oficerem jakiegoś amerykańskiego wojska. You understand my language. Rzuciłem z pogardą. — Teraz jest wojna! Major uderzył pięścią w stół. — Mam prawo rozstrzelać cię jak psa! Wyciągnął z szuflady olbrzymich rozmiarów kolta. Był to ułamek sekundy. Jakże często taki ułamek decyduje o całym życiu człowieka. Ogarnął mnie szał. Machinalnie sięgnąłem ręką po Browning... Mój los, a obawiam się, że i los misji zawisł na włosku. Major się zreflektował. Majorze, mówiłem już spokojniej. Powiedziałem panu swoje. I to jest moje ultimatum. Pan nie jest z nami w wojnie. Pan jest przysłany, aby nam pomagać. Pan jednak swoim zachowaniem dezorganizuje nam pracę. Dlatego daję panu... 24 godziny. Po czym albo pan, albo my. Pozostaniemy w Gdańsku. Goodbye, old man, rzekłem, zaczasnąwszy drzwi za sobą. Nie czekając wyszedłem z hotelu i pojechałem prosto do portu. Port przepełniony był statkami, ale wyładunek szedł normalnie. Korzystając z pierwszej wolnej chwili zamknąłem się z admirałem Iwańkowiczem w jego pokoju, i po krótkiej naradzie postanowiliśmy zredagować wspólny list do Majora Weba. W liście wyjaśnialiśmy zwięźle jego i naszą pozycję w misji, kończąc zdaniem We require an attention due to our position. Oczekujemy zainteresowania zgodnie z naszą pozycją. List wysłałem niezwłocznie do Danzigerhof, przez jednego z naszych urzędników, polecając, by za pokwitowaniem wręczył go bezpośrednio majorowi. Nie mieliśmy ochoty wracać na obiad do hotelu, aby nie spotkać się z majorem, dopóki wzajemne nasze odnoszenie nie zostanie wyjaśnione. Poszliśmy do pobliskiego szynku, gdzie po wypiciu tęgiego kieliszka Machandla z apetytem zabraliśmy się za Schweinskarbonadę, które nam usłużny oberżysta zaoferował. Późno wieczorem wróciliśmy do hotelu. Szczęśliwie tego dnia nie mieliśmy żadnych gości. Do kolacji zasiedliśmy w towarzystwie Rałego. Majora nie było. — Co stało się z łebem? — spytałem. — Po... — W pańskim wyjściu, panie delegacie, major klął w żywe kamienie. — Wyjaśnił Rawe. — A po otrzymaniu listu z portu powiedział mi, że na razie jestem wolny i oświadczył, że chcę zostać sam. Nie było go na obiedzie, który kazał przynieść sobie do numeru. Tak przeszła doba. Major się nie pokazywał. Dopiero trzeciego dnia zastaliśmy go przy śniadaniu. — Twarz miał rozpromienioną i był w świetnym humorze. Po śniadaniu major Webb zaprosił mnie, Wańkowicza i admirała do swojego pokoju. Na stole stała butelka whisky. — I am sorry. Miałem złe instrukcje, złe informacje. Pomyliłem się. Very sorry. — Bądźmy od tej chwili przyjaciółmi — rzekł major, ściskając nam kolejną rękę. Wypijcie za moje zdrowie. Ja pić nie mogę, choć lubię. Dlaczego nie piję, to opowiem kiedyś, gdy bliżej się poznamy. Poklepał mnie po ramieniu. Chcę dzisiaj z panami przejechać się po porcie. Zabiorę z sobą porusznika Muryca, chociaż nie lubię jego fizjonomii, <śmiech> dodał ze śmiechem. Dobrze zrobiliśmy. — rzekł do mnie admirał, kiedy zostaliśmy sami. — Sądzę, że będziemy mieli w nim prawdziwego przyjaciela. Czułem, że Żydzi musieli go w Ameryce źle do nas nastawić i dlatego z góry był tak uprzedzony do Polaków. Podświadomie przypomniałem sobie syna rabina z Ucian, który w chwili szczerości wyznał mi, że prawy Żyd ma nakaz spluwania zwykle trzy razy na widok kościoła lub krzyża i wypowiadania przekleństwa pobliżu cmentarza, na którym spoczywają goje. A my, Polacy, byliśmy najgorsi, bo katolicy goje. Admirał był już w porcie, kiedy kapitan Zajnke podjechał po nas swoją motorówką. Major Webb bardzo uważnie obejrzał cały port. — Zajechaliśmy do basenu wolno od słowego, gdzie czekał już na nas admirał Borowski, jak zawsze ubrany w swoją wyszerzałą kurtkę i długie buty. — Hello, admiral! — zawołał Webb, wyciągając przyjacielską rękę. Webb sprawdził system naszego wyładunku, dał nam kilka bardzo praktycznych wskazówek. Okazało się, że świetnie znał się na sprawach portowych i szybko orientował się w każdej sprawie. Spędziliśmy z nim cały dzień. Słońce już zachodziło, kiedy zabrawszy admirała ruszyliśmy motorówką z powrotem do Gdańska. — Która godzina? — odruchowo spytał admirało Wańkowicza. Okazało się, że Wańkowicz nie posiada w ogóle zegarka i opowiedział, jak go z niego ograbili bolszewicy. — Koniec odcinka jedenastego Odcinek dwunasty Webb sięgnął do kieszeni i wyjmując wielką złotą cebulę, wręczył ją Wańkowiczowi. Proszę to przyjąć jako upominek od meksykańskiego dżentelmena dla polskiego dżentelmena. Nie było rady Wańkowicz musiał ten zegarek przyjąć. Webb zaś Zobaczywszy na palcu Witolda staroświecki sygnet, powiedział — Ja was lubię. Wypracujecie i jesteście dżentelmeni. — Nie to, co nasi zarozumiali. nouveau z Chicago. Spojrzał z niekłamanym wstrętem na lejtnanta w skrojonym jak z igły mundurze. Był to typowy łeb. Admirał miał rację. Majorze łebie. Znaleźliśmy nie tylko dobrego fachowca, idącego z pomocą i rozumną radą w każdej okoliczności, ale więcej, znaleźliśmy w nim prawdziwego przyjaciela, który nawet po wyjeździe z Gdańska o nas nie zapomniał. Osobiście przekazał Huwerowi tak dla nas przychylną ocenę, że w kilka tygodni dostałem na moje imię podziękowanie od Huwera z wyszczególnieniem nas czterech. Oprócz tego... Przed opuszczeniem Gdańska wysłał pismo do premiera Paderewskiego, prosząc, aby praca nasza była oceniona i odpowiednio wyróżniona. Dziwny to był człowiek. Jakaś straszna tajemnica czy dramat krył się za jego spokojną na pozór twarzą. Był on mieszaniną dwóch całkiem odmiennych ras jako syn Szkota i Indianki. Nie brał do ust alkoholu. Kiedyś zwierzył się mi w poufnej rozmowie, że dla niego alkohol jest straszny, a on pod jego wpływem może stać się niebezpieczny. Życie miał burzliwe. Swego czasu był bogatym farmerem w Teksasie, stracił wszystko. Potem imał się różnych zawodów, nim wstąpił do armii. Był kowbojem... Pracował jako robotnik w dokach portowych, a nawet był szeryfem w którymś z okręgów na dalekim zachodzie. Raz w rozmowie dał mi do zrozumienia, że okropne jest zabić człowieka, a ja zabiłem wielu, lecz oni na to zasługiwali. Był surowy, wymagający szczególnie od amerykańskich paniczyków których bez żadnych skrupułów sadzał na odbach, ale względem dzieci, względem kobiet, względem nieszczęśliwych był to człowiek złotego serca. Pieniędzy nie szanował, szastał nimi na prawo i na lewo. To komuś pomógł, to rzucał kilkanaście dolarów, ujrzawszy biedną, obdartą kobietę stojącą na ulicy w deszczu z wynędzniałym dzieckiem. Ten dziki syn meksykańskich stepów miał serce czułe na niedolę ludzką, jak ktoś, kto wiele przecierpiał. Przysłano go nam jako jednego z lepszych fachowców portowych i nie zawiedliśmy się na nim. Polubił Polaków. — Chciałbym zostać z wami i pomagać przy odbudowie waszego kraju — powiedział mi kiedyś. Przy okazji przekazałem tę informację Paderewskiemu, sugerując — Panie premierze, czy nie byłoby dobrym pomysłem, aby użyć majora Weba przy organizowaniu naszej policji? Nawet po odejściu Paderewskiego sprawa ta była jeszcze aktualna. Próbowałem odszukać majora Weba w Ameryce. Dostałem jednak zawiadomienie o jego nagłej śmierci. Zawsze w mojej pamięci będę czcił tego zacnego człowieka, prawdziwego dżentelmena i będę z dumą wspominał, że był on moim przyjacielem. Misja amerykańska powiększyła się o sekcję brytyjską. Jako przedstawiciel pomocy brytyjskiej zajechał do Gdańska major gwardii irlandzkiej Harvey w towarzystwie swojego sekretarza młodego... Mr. Richardsona. Właściwie nie wiadomo, jaki był cel przysłania misji angielskiej, gdyż zaledwie kilka mniejszych transportów z żywnością i odzieżą przyszło do Gdańska pod flagą brytyjską. Pewnego dnia Harvey uprzedził mnie, że przybędzie niedługo do Gdańska statek wiozący około 200 obywateli repatriowanych z Anglii. Prosił mnie, by statek ten możliwie szybko zwolnić, podstawiając wagony pasażerskie i pod naszym konwojem przewieźć pasażerów w granicę Polski. Porozumiałem się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które nałożyło na mnie obowiązek sprawdzenia dokumentów i dokonania ewentualnej repatriacji. Ministerstwo kolei jak zawsze zwlekało z przysłaniem mi wagonów. W kilka dni po tym oświadczeniu zawiadomiono nas, że statek brytyjski z 200 pasażerami na pokładzie wpłynął do portu. Władze niemieckie zaprotestowały stanowczo przeciw wypuszczeniu pasażerów na ląd, zgadzając się w drodze wyjątku na podstawienie wagonów pod statek i przepuszczenie ludzi bezpośrednio ze statku do wagonów. Udałem się więc niezwłocznie do portu w towarzystwie Harvey'a i Bańkowicza. Zaszliśmy do kapitana statku, który wręczył Harvey'owi dokumenty pasażerów, po czym zaprosił nas na łyski. Kapitan okazał duże zniecierpliwienie, gdyż oświadczyłem mu, że muszę sprawdzić wszystkie dokumenty i osobiście odprawić każdego pasażera. — Proszę ich zabrać jak najszybciej. — powiedział niegrzecznym tonem. — Jeszcze dzisiaj chciałbym odpłynąć. — Dobrze — odrzekłem. — Ale wpierw chciałbym sprawdzić, co to są za jedni. Takie mam polecenie mojego rządu, od którego nie odstąpię. — Nie obchodzi mnie, co pański rząd postanowił. Po prostu wyrzucę ich na nadbrzeże razem z pakunkami. — Nie sądzę, by władze niemieckie się na to zgodziły — powiedziałam, podchodząc do iluminatora. — Jak pan widzi, pańskiego statku pilnuje kilkunastu żołnierzy, by żaden z pana pasażerów nie postawił nogi na gdańskim gruncie. — Teraz proszę przydzielić mi pomieszczenie, gdzie będę mógł dokonywać odprawy. Usadowiłem się z Wańkowiczem w zapasowej mesie, wiąwszy z sobą plik dokumentów i zacząłem po kolei wywoływać pasażerów po nazwisku. Byłem zdziwiony, rzuciwszy okiem na listę pasażerów, że nie znalazłem tam ani jednego polskiego nazwiska, tylko same niemieckie, jak Zilberman, Gluckmann, Kirstein. Przeważały kobiety, przeważnie Żydówki. Wszystkie jako fach podawały albo kapelusznictwo, albo fryzjerstwo, albo krawiectwo. Sądząc jednak po zachowaniu i ich ubiorze, były to raczej zajęcia uboczne, a głównym źródłem zarobku musiało być coś innego. Nikt z pasażerów nie rozumiał po polsku. Siedzieli już w Anglii, przeważnie w Londynie, po kilkanaście lat, a byli i tacy, którzy do Anglii byli przywiezieni jako niemowlęta. Na każdym z dokumentów była adnotacja «home office»? że dana osoba jest deportowana z Wielkiej Brytanii. Słowem, nadesłano nam transport zawodowych kryminalistów. — Witoldzie, — rzekłem po przesłuchaniach, które zajęły nam prawie cały dzień, — my tego transportu nie możemy przyjąć. — Ani przez chwilę. Nie miałem co do tego wątpliwości. — Odparł. Po napisaniu szczegółowego protokołu zebrałem wszystkie papiery i udałem się z Wańkowiczem do kajuty kapitana. Siedział z Harvey'em przy butelce whisky. Majorze, — rzekłem do Harvey'a, — ja tego transportu nie przyjmę. — I zwracam panu dokumenty pasażerów. — What? — krzyknął kapitan, baląc pięścią po stole. Harvey za nie mówił. — Mr. Jałowiecki, — rzekł, zwracając się do mnie oficjalnie, — pan zobowiązany jest przyjąć tych pasażerów. — Ja jestem obowiązany spełniać polecenia mego rządu i przyjąć reemigrantów, ale ludzi skazanych na deportację nie przyjmę. — Pan musi ich przyjąć. To jest moje polecenie. — Ja nie jestem pod pana rozkazami Harvey. Mam obowiązek wyładować pomoc dla Polski, ale takiego daru nie mam ani obowiązku, ani prawa przyjmować. Ja ich każę wyrzucić na brzeg. Tym razem krzyknął czerwony ze złości kapitan. A to nie moja rzecz, odrzekłem. Niech pan robi z nimi, co się panu podoba. To jest samowola, rzekł Harvey. — Czy pan rozumie, jakie konsekwencje pana czekają? — Rozumiem — rzekłem. — I dlatego nie przyjmę tego Generous Gift for Poland — szczodrego daru dla Polski. — To pańskie ostatnie słowo? — spytał Harvey. — Tak, to moje ostatnie słowo. — odrzekłem. — Pan jest na pokładzie angielskiego statku, zrozumiano? — krzyknął bez sensu kapitan, próbując mnie zastraszyć. — Uspokójcie się i zachowujcie się, przyzwoicie, kapitanie! — odrzekłem, wkładając szapkę na głowę. — Chodźmy! Zwróciłem się do Wańkowisza, po czym wyszliśmy, zostawiając ich samych. Nikt na nie towarzyszył do trapu, jak tego wymaga tradycja. Angielski fair play jest raczej ograniczony. Wróciwszy do hotelu, przygotowałem z pomocą Wańkowicza i Borowskiego telegram do Warszawy. Admirał z oburzeniem powtarzał. Inni nadsyłają nam pomoc, a ci w tak trudnej sytuacji nadsyłają nam swoich kryminalistów. A pan tak często Anglików broni, panie Mieczysławie? Harvey tego wieczora, jak i w ciągu kilku dni następnych, nie pokazywał się przy wspólnym stole w restauracji hotelowej. Tak przeszedł tydzień, w którym kursowały telegramy oskarżające mnie o samowolę. Statek stał tymczasem w porcie, zajmując miejsce, które byśmy mogli wykorzystać. Szczęśliwie, nie bez pewnych wahań, Paderewski stanął w końcu po mojej stronie. Po paru dniach dowiedziałem się z ulgą, że statek odpłynął. Sporo jednak czasu minęło, kiedy między mną a Harbejem nastąpiła zgoda i to w zgoła nieoczekiwanej sytuacji. Akurat byłem w holu, gdy do hotelu weszło kilkunastu dorodnych młodych ludzi ubranych w niemieckie mundury z olbrzymimi mauserami zawieszonymi na rzemieniach upasa. Zwrócili się do portiera, że chcą się zobaczyć z szefem misji brytyjskiej, majorem Harvey'em. Byli to Irlandczycy, członkowie nacjonalistycznej partii Sinn Fein, którzy po dezercji z wojska brytyjskiego walczyli po stronie Niemców w nadziei oswobodzenia w ten sposób swojej ojczyzny od Anglików. Harvey, sam Irlandczyk, zrobił się blady. Kiedy wyszedł na ich spotkanie, jakby wzrokiem szukał u mnie poparcia. Podszedłem do niego, by znalazł może jakieś inne wyjście dla tych biedaków niż powrót do Irlandii. Kładąc mu po przyjacielsku rękę na ramieniu, powtórzyłem mu na stronie słowa, które usłyszałem w Petersburgu od Buchanena, ambasadora angielskiego kiedy przypomniałem ambasadorowi, że i Irlandczycy, tak jak legiony Piłsudskiego, walczą pod niemieckim sztandarem. — Irlandczycy to co innego — odpowiedział wtedy Buchanan z denerwującą pewnością siebie. — Po skończonej wojnie będą schwytani i rozstrzelani. Harvey zdawał sobie z tego sprawę. Ale był mi wdzięczny za moją uwagę. W swoim gabinecie uprzedził Irlandczyków, że czeka ich w ojczyźnie sąd wojenny z najwyższym wymiarem kary. Irlandczycy byli jednak zdesperowani, by wrócić na swoją wyspę. Wobec tego Harvey polecił Richardsonowi, swojemu sekretarzowi, wystawić odpowiednie dokumenty, i tegoż dnia odesłał koleją Irlandczyków do Szczecina, gdzie stał wówczas batalion angielski, by dezerterów przekazać brytyjskim władzom wojskowym. Koniec odcinka dwunastego